Błękitna parasolka Ostatni szkolny miesiąc roku 1938 był dla mnie bardzo pracowity. Pierwsza moja konna wyprawa z siostrą Barbarą nad Wisłę zbliżyła nas ze sobą, choć nigdy nie byliśmy ze sobą zbyt dalecy. W Warszawie na Żoliborzu w pierwszej kolonii szklanych domów Żeromskiego mnie i Barbarę łączyły szachy. Ta gra pozwalała zmniejszyć prawie sześcioletnią różnicę wieku. W szachach byliśmy sobie równi. Pierwsza kolonia żoliborska miała wielkiego opiekuna. Czynną i bardzo zdrową wówczas partię socjalistyczną, dzięki której było kino dla dzieci i teatr kukiełkowy. Warszawski mistrz szachowy pan Makarczyk prowadził grupę dzieci, z którymi rozgrywał partię na kilkunastu szachownicach równocześnie. Raz z grupą chłopców i dziewczynek udało nam się zremisować z panem Makarczykiem i było to dla nas wszystkich wielkie zwycięstwo. Grupa chłopców, do której należałem, otrzymała od zarządu spółdzielni wydzielony kawałek podwórka, na którym organizowaliśmy loty papierowych samolocików, wśród których były takie nakręcane na gumkach i wystrzeliwane z procy. Żoliborz, Cytadela, Torsaneczkowy i Park – to były dla mnie wielkie dni edukacji i zabawy. Następnie przyszedł okres śmielowa, który rozdzielił nas z Barbarą na kilka lat. Ale te wakacje po roku szkolnym 1938 na 39 zaczęły nas zbliżać poprzez wycieczki końskie i wspólne kąpiele w najprzeróżniejszych dołkach starorzecza Wiślanego. Od pierwszej wycieczki nad Wisłem, w której spotkaliśmy pana inżyniera Kołodziejskiego, na jego pojeździe wodnym napędzanym śmigłem lotniczym, siostra Barbara zwróciła na mnie większą uwagę. Nie mogła mnie oderwać od przypatrywania się tej konstrukcji. Od tej chwili też zaczęła mnie uczyć w domu matematyki, fizyki, a nawet chemii. Miała ze mną pewne trudności. Wiele spraw i problemów bardzo ścisłych pozostawało opisowymi. Wymyślała dla mnie szczególnie piękne analogie. Pamiętam szczególne podejście Barbary do teorii Janów z Fante Areniusza i polaryzacji elektrycznej materii. W tym Baśka była niezastąpiona. Miała wielką klasę. Podczas tych wakacji zaczęliśmy studiować razem elementy podstaw elektroniki z dość popularnej niemieckiej książeczki autorstwa Brathausena, napisanej chyba w latach 30. W oparciu o nią zbudowaliśmy razem na jednej lampie chyba AF4 wzmacniacz do naszego odbiornika detektorowego. Właśnie na tym odbiorniczku słuchaliśmy z niemałym przerażeniem ostatniego przemówienia pana prezydenta Starzyńskiego z oblężonej przez Niemców Warszawy. W tym miejscu przerwę na chwilę opowiadanie o wakacjach roku 1938 w Łękpelin i powrócę do rzeczywistości. Jest rok 2004 i dowiedziałem się, że wśród dzieci rozprowadzana jest w tysiącach egzemplarzy gra komputerowa, której akcja opiera się na tym, jak to w roku 1940 czy 1941 Polska napadła na pokojowe Niemcy. I jak te szlachetne Niemcy broniły się przed polską napaścią. Bardzo mnie interesuje, co na to nasz premier Belka i prezydent Kwaśniewski. Jak oni to odczuwają? Ponoć nie będzie zakazu rozpowszechniania gry, tylko będą naklejane naklejki o treści gra jest ścisła z faktami historycznymi. Co z tego, skoro w polską młodzież będzie się dalej wpajać przerażające deformacje historyczne, a na ekranie komputera polskie dzieci będą zabijały własnych braci, własnych obrońców ojczyzny roku 1939. Ujawnili się nowi Grossowie, którzy trzymają władzę internetowo-komputerową po to, by zakłamywać rzeczywistość. Ale wracając do spraw przyjemniejszych. Wracając do końca roku szkolnego 1938, kiedy byłem już po egzaminie wstępnym do szkoły powszechnej w Opaczy. Wtedy to tatuś zaprosił mnie do swojego gabinetu i powiedział, że jazdy konne i skoki, a także pływanie po bagniskach, jako znajmił, to są sprawy rozrywkowe. Ale ty, Andrzejku, możesz jeszcze przez chwilę pochodzić do szkoły w Łęgu. Przyjaźnisz się przecież z chłopcami naszych fornali od Antoniego i Jakubiaka. Oni chodzą do szkoły w Łęgu, nie w Opaczy. Załatwiłem ci tam wejście bez żadnych sprawdzających egzaminów. Co ci szkodzi pochodzić przez kilka dni do tej szkoły? Jest od nas oddalona o kilkaset metrów, bliziutko. Przeskoczysz tylko pastewnik i już jesteś w szkole, oznajmił tato. Zgodziłem się naturalnie z samej ciekawości, choć domyślałem się, że tato chce sprawdzić, jak będę się adoptował w nowym środowisku. Poszedłem do szkoły z synem Antoniego, Heniem, wesołym, sympatycznym chłopcem. Usiadłem w ławce między innymi dziećmi. Ławki były długie, siedziało się w rzędzie po czterech lub pięciu uczniów. Pan nauczyciel miał groźną minę i był nazywany przez uczniów Hucułem. Pochodził ze wschodniej Polski. Kiedy wszedł do sali, wszyscy wstali. Potem zaczęła się modlitwa. Na ścianie wisiał przepiękny krzyż z Chrystusem, po bokach klasy zaś wisiały fotografie przedstawicieli państwa. Prezydent Mościcki, marszałek śmigły -Rydz. Czy wszyscy przynieśli na dzisiejszą lekcję kawałki spruchniałego drewna lub kory w celu wystrugania łudeczek? Zapytał nauczyciel. Łódeczki, do których na patyczkach miały być przymocowane papierowe żagle, miały brać udział w wyścigach wodnych na bajorku odległym o kilkadziesiąt metrów od szkoły. Klasa była duża, mieściła około trzydziestu kilku uczniów, ale lekcje, na której byłem, były lekcją łączoną. Byli tu uczniowie starsi i młodzi, zauważyłem, że należę raczej do tej młodszej grupy. Co się okazało, to to, że nikt nie przyniósł żadnych drewienek do wystrugania łódeczek. Nic z tego nie rozumiałem, czy wszyscy zapomnieli, czy też klasa zorganizowała bunt przeciwko struganiu łódek. Skoro tak, oznajmił pan nauczyciel, to będzie bicie po łapach. Wyciągnął z kieszeni coś grubego, co oceniłem jako bardzo gruby drut powleczony kawałkiem gumowego szlaucha. Przekrój instrumentu do bicia chłopskich dzieci miał około kilkunastu milimetrów. Rozpoczęła się egzekucja. Pan Hucuł podszedł do pierwszej ławki i po kolei żądał od ucznia wyciągnięcia dłoni do bicia. Posłuszeństwo było absolutne. Zgięta wypełniona drutem lub stalowym drutem gruba guma spadała z wysokości pół metra na dłoń ucznia. Uderzenie było solidne, wywoływały syknięcia z bólu, a nawet łzy. Pan nauczyciel wiedział, z jaką siłą uderzyć poszczególnych uczniów. W końcu przyszła kolej i na mnie. Wyciągnąłem rękę, ale grzecznie poprosiłem, żeby uderzenie nie było bardzo mocne. – Proszę pana profesora – rzekłem – Proszę lekko, gdyż dziś po obiedzie mam lekcję muzyki na fortepianie u pani Banasikowskiej nad Wisłą i trudno byłoby mi ćwiczyć z obolałą ręką. Powiedziałem, nie wspominając nic, że nie wiedziałem o konieczności przyniesienia drewna i noża do strugania. Na moje słowa, proszę pana profesora, pan Hucą drgnął. Przyjrzał mi się bacznie przez okulary i rzekł, a to ty jesteś ten nowy ze dworu? spytał. Nie wiem, odparłem, czy jestem ze dworu. Nazywam się Andrzej Cielecki i jestem pierwszy raz w szkole w Łęgu. Na następną lekcję będę przygotowany, to jest zaopatrzony w różne rodzaje drewna i narzędzia do obróbki. Na dzisiejszy pierwszy dzień w szkole proszę o lekkie uderzenie. Guma pana Hucuła cofnęła się do tyłu. Po czym ja wycofałem dłoń. Uderzenie nie nastąpiło, a ja powiedziałem grzecznie – dziękuję. Sala zareagowała głośnym śmiechem. Następna lekcja była z tak zwanych rachunków, na których niewiele miałem do roboty. Zanotowałem tylko skrupulatnie, o czym była mowa. Po lekcjach zapytałem pana Hucuła, czy mógłbym się przespacerować po szkolnym ogródku, bo jest taki przepysznie kolorowy. – Przepysznie, mówisz? – zdziwił się. – A skąd czerpiesz takie określenia? – Od rodziców odparłem, najczęściej od mamy i siostry Barbary. – No to sobie pospaceruj przepysznie – odparł pan Hucą, ale pozwolisz, że przedstawię ci moje córki. Zgodziłem się. Starsza panienka była może o rok lub dwa młodsza od mojej siostry, a młodsza była w moim wieku. Panienki były eleganckie, a nawet dość ładne. Ukłoniłem się nisko, ale panny były wyniosłe, w związku z czym nie nawiązałem dłuższej rozmowy. Panny huculanki chodziły do szkół warszawskich. Codziennie, skoro świt dojeżdżały do kolejki wilanowskiej. Potem jechały 4,5 km do Jeziornej lub Konstancina, po czym droga powrotna do wsi Łęg. Nie mogłem zrozumieć, jak te dziewczęta to wytrzymują, ale ich ojciec był bezwzględny. Po powrocie do domu tego samego dnia, zasiadłem do stołu obiadowego nieco spóźniony. Tata z mamą czekali na moje sprawozdanie, które było... Precyzyjnie dokładne. Mama bardzo zdenerwowała się konstrukcją urządzenia do bicia uczniów po rękach. I to tyle na dziś. Andrzej Cielecki.